Ile pani ma lat? Dlaczego pytasz? Ćwiczę liczebniki. Wiesz, w Polsce nie pytamy kobiet, ile mają lat. To trochę nieelegancko, ale nie ma problemu. Ja mam 43 lata, a mój mąż Grzegorz 45 lat.